Wszystko trwało zaledwie 20 minut w centralnej części województwa śląskiego. Tak gwałtowej burzy nie notowano w tym rejonie od dawna. Trwała 8 godzin towarzyszył jej silny wiatr. I intensywne wyładowanie atmosferyczne To było też straszne Teraz nawet twardym jak niepieknie bloków, ono tłumę A na niebie ule jest pełen dumy Może jest na granica Twojej na pozycji Natura bierze swoje dzieła Szpura, w nie jest jej krople jak kupowców Coraz raz w łeb Piatr wybory cię życiu Na wojnę bliżej niż ich Mega razy ulgę, zajął się opieskę nie ma znów, w powstajże Wreszcie czuję znów, jesteś słów Długo nie podbierasz tak. Myślisz do chodzenia, koniec końca Sądzę, już nie, nie będzie wszędzie Zgudniła dowana, pożegutki po tym rabatem, stał w ogręczny wybór, zróbmy to kło, to zysk, zryp, zysk, rybę, zysk, to Teraz teraz zysk, w ziemię kawałki lodya Odciska na nas te samochody w piacę PCV nie wytrzymuje bo woda Pęne, tu nie koni, taży Różnie bywa, teraz bywa się po nie siatki, jest też sę Ogarnia w jak pustej sali koncertowej Lekki szum na ulicy, w górze niebo Kolorowe, nagle jak bo, bo, bo, bo Bomby Bąby atomowej, błysk pokoju Jak flesz, znamy nami błyskowej, pisk za ognami. Alarmy samochodowe, pis I od szyby odsunąłem swoją głowę na wałnicy dotarła na Śląsk, Polsce Południowej Czy to koniec historii Ziemia w roli supernowej, zaburzenia w kablowej Za oknem w wodzie W toku naprzeciw, z ochrona i skierkocie Na dworze ciemność, jak po szóstej na golgocie Co się dzieje w istocie? Co za chaos ty gdy minuta ciszy, bo nie znowu czmok po krzmocie. W tych wydarzeń splocie Jeszcze jak rzeki ulice Ciemne chwilowe nawet rozjaśniają błyskawice I cisza, ten piorun skończył na bok Skończy na nic Tracisz czas, teraz sen nabiera płuca tlęto raz, patrz płacz nie zapadaj w sen, deszcz szambo rano, nic nie będzie takie samo tracić, orientacji dziwne akcje w nocy nie wysłysuniał jak wygląda błoto połamany, drzewa, powalony słup, kogoś to w gnóg nie wytrzymał, pał, za to piło, parę olony, kryty, strał, akty, fał, histeria wolony zniszczeń, galerii Poważne galeria sobie na wojnicy, Wczoraj, późnym wiekorem, nawałnica dotarła na powie wnioskowskie. Towarzyszyły jej uroganowy wiatr i bardzo intensywne ładowania atmosferyczne. Trwała 8 godzin, w tym czasie straż pożarna interweniowała to i prównicę, to efekt ta kilka To właśnie tu zaczęła się nocna nawałnica, która... Kolejny raz przekonaliśmy się, jak groźna mogła opazać się i robicie, nocy z południa na z województwa Śląskiego. Wtedy są bardzo poważne. Przed północą z nieba posypał się gra. Olbrzymie lodowe grełki Burza wyrządziła też inne szkody, jak połamał drzewa i wygrywał linię telefoniczną. Trwa uchylanie pniszczeń. Straty oszacowano wstępnie na kilkaset tysięcy złotych.